To znowu ja i to znowu wy. To znaczy, że wy to bardzo dobrze, ja nie wiem. Chciałbym nawiązać do tych ostatnich spotkań nabożeństw świątecznych, okołoświątecznych, dlatego że ostatnie nabożeństwo świąteczne uświadomiło mi, jak wielka i ważna praca wykonywana jest w domach, przez rodziców, w rodzinach, które są w kościele. Mam na myśli te fenomenalne występy naszych dzieci i młodzieży. Naprawdę jestem nadal pod wielkim wrażeniem ich rozwijających się zdolności, potencjału i tak sobie myślę, co to będzie w przyszłości, gdy będzie się to systematycznie rozwijać i umacniać. Jak to się powiada, to będzie petarda Oczywiście, jeżeli chodzi o występy, bardzo ważna jest też rola nauczyciela, katechety, cioci, opiekuna młodzieży, no bo wiadomo, że to jest wręcz kluczowe, trzeba dobrać repertuar, przeprowadzić próby, czuwać nad całością i oczywiście doceniamy to. Natomiast jest to pewnego rodzaju współpraca i nauczyciele, liderzy wykorzystują potencjał, który narodził się, rośnie i który wzrasta w domu. I myślę, że bez, i to jest oczywiste, ja nie muszę na ten temat myśleć, bez zaangażowania rodziców niektóre występy byłyby po prostu niemożliwe. O ile, no, wierszyka można się nauczyć w parę minut, no, może czasami w parę godzin, o tyle już zagranie czegoś na pianinie czy zaśpiewanie jakiejś trudnej piosenki to jest praca na tygodnie czy miesiące, a może i nawet na lata, prawda? I przy okazji... A propos gry na instrumentach i posługi muzycznej, wielkie słowa uznania i podziękowania dla naszych muzyków, którzy bez szemrania czwarty dzień z rzędu, jak widzę, z ochotą i z radością służą Kościołowi. Albo przynajmniej tak wyglądają. Nie wszyscy może wiemy, ale ich usługa to nie tylko czas tutaj, kiedy wychodzą sobie za dwie dziesiąta czy dwie po dziesiątej i zaczynają grać, to są próby próby dzień kilka dni wcześniej, to jest próba najczęściej tu w niedzielę półtorej godziny wcześniej, przed nabożeństwem. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Podziękujmy naszej grupie. <kluczy> Wracając do tej myśli, którą zacząłem, bo zacząłem myślą o tym, jak wielki jest wpływ i znaczenie rodziny na rozwój, edukację, wzrost naszych dzieci i to, jak ich talenty Mogą być obracane i używane. W czwartek mieliśmy zborową wigilię. I od lat to jest raczej reguła, i w tym roku również się to potwierdza, że większość przychodzących tutaj osób to są raczej osoby samotne. To znaczy, może i mają rodziny, ale bardzo często ten kontakt z rodzinami jest osłabiony, zerwany, zaburzony. Te więzi czasami są wręcz chore lub ich już wcale nie ma. Bo ci nawet najubożsi, którzy borykają się z trudami życia, ale jeżeli są razem w rodzinie, to raczej spędzają ten czas ze sobą, udzielając sobie wzajemnie wsparcia na miarę swoich możliwości. Natomiast ci, którzy są zupełnie sami, czy też gdzieś na marginesie rodziny ze słabymi więziami, szukają jakby instynktownie, podświadomie, czy świadomie tego kontaktu ciepła, bliska, czegoś, tej bliskości, czegoś, czego nie mają w tym naturalnym środowisku, jaką, jakim jest rodzina, szukają także i tutaj. No i w sobotę mieliśmy ślub, który z samego założenia definicji dotyczy małżeństwa, rodziny, akurat właśnie nowej, zakładanej. Czuję się więc zainspirowany, by dzisiaj mówić o rodzinie. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, dlatego że narodzenie Jezusa to było wydarzenie rodzinne, jak najbardziej rodzinne. Więc gdy świętujemy, gdy obchodzimy, gdy wspominamy tamte wydarzenia, to zwracamy swoje myśli ku całej rodzinie. Zastanawiamy się nad tym, co przeżywała Maria, gdy usłyszała, że moc najwyższego ją zacieni, jak powiada przekład ten nasz, z którego korzystamy. Co myślał i przeżywał Józef, gdy dowiedział się, że jego narzeczona jest przy nadziei co myśleli i jak reagowali ludzie, którzy usłyszeli wiadomość, że właśnie narodził się król żydowski, o tym dzisiaj Grzesiu wspomniał i w ciągu tych ostatnich dni też była o tym mowa. Posłuchajcie, Bóg ustanowił dla człowieka rodzinę szybciej niż cokolwiek innego. Pierwsze Boże przykazanie dla człowieka dotyczyło rodziny. Jeżeli otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, wiersz 28, tam znajdujemy pierwsze zadanie, przykazanie, polecenie, jakie Pan Bóg Stwórca skierował właśnie do człowieka. Nie było nic wcześniej. To są pierwsze słowa, które Bóg skierował do nowo stworzonej istoty, jaką był człowiek. Ludzie, mężczyzna i niewiasta. I powiedział do nich tak, Genesis 1, 28, czyli Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie Poddaną. Bardzo ciekawe. Pan Bóg nie zwrócił uwagi, czy nie dał jako pierwszego przekazania panujcie nad ziemią, a więc budujcie domy, miasta, autostrady, wydobywajcie kopaliny, przemieniajcie ziemię, żyjcie wygodnie, róbcie kariery, ale mówi rozradzajcie się i rozmnażajcie, a potem jest cała reszta. To jest w pakiecie, ale jest pewna ważna, istotna kolejność. Rodzina była przed kościołem, rodzina była przed jakimkolwiek innym przymierzem, które Pan Bóg zawarł w historii z człowiekiem. Rodziny tworzą społeczeństwo, chociaż oczywiście osoby stanu wolnego czy samotne również tworzą społeczeństwo, jednakże to rodziny mają wpływ na demografię, mają o wiele większy wpływ na ekonomię, na gospodarkę. Jakie rodziny, takie społeczeństwo? I uważam, że najważniejszy i najbardziej trwały wpływ na człowieka wybierany jest właśnie w rodzinie, wśród tych najbliższych. Nawet jeżeli dziś ktoś jest samotny, stanu wolnego, bez dzieci, to każdy miał rodziców, każdy miał rodzinę, no może z wyjątkiem takich bardzo nielicznych, mimo wszystko u nas takich zupełnych sierot, które nie mają żadnych krewnych. Osoby stanu wolnego, nawet jeżeli to, o czym dziś mówię, wydaje się wam niekierowane do was i możecie czuć się troszeczkę rozczarowani, a no dzisiaj to nie będzie o czym słuchać. Ja myślę, że... Warto jednak znać Boży Plan dla człowieka, również przez was. A poza tym, kto wie, co was jeszcze spotka? Zwłaszcza młodych. Młodych powinno to spotkać. Małżeństwa istnieją aż do śmierci. Nie przechodzą do wieczności. Co za ulga na waszych twarzach. Ale wydaje nam się na podstawie lektury Pisma Świętego, że świadomość więzi rodzinnych trwa dalej. Gdy czytamy na przykład historię opowiedzianą przez Pana Jezusa o łazarzu i bogaczu, to wiemy, że bogacz cierpiący męki w ogniu piekielnym miał w pamięci swoich braci, którzy byli nadal na ziemi i wstawił się za nimi i próbował zainteresować Abrahama moce niebieskie, aby dotarł do nich ratunek i ostrzeżenie. Tak więc ta świadomość więźniów rodzinnych, jak wskazuje Biblia i także pewne świadectwa ludzi, którzy w jakiś sposób byli w zachwyceniu, w niebie, po tamtej stronie, choć nie chcę dzisiaj na ten temat mówić, również na to wskazują. Rodzina to miejsce wzrostu, schronienia, opieki, troszczenia się o bliskich, wzajemnej pomocy. Rodzina to miejsce wymagające miłości i testujące naszą miłość. Powiem tak, że nic tak nie testuje naszej miłości, jak rodzina. Dzień po dniu, noc po noc, poranek, wieczór czy jest dobrze, czy źle. Wszyscy, którzy wstąpili w związek małżeński, powtarzali słowa przysięgi w dniach dobrych, jak i złych. Ale akurat to był taki dobry dzień i za bardzo się o tych złych nie myślało, ale te złe przychodzą, te złe się dzieją i wtedy nasza miłość jest testowana. Rodzina może nas wzmocnić, może nas rozwinąć, może doprowadzić do dojrzałości, dać nam poczucie spełnienia i satysfakcji. Życie rodzinne. Albo też rodzina może wyssać z nas siły, zniechęcić i napełnić goryczą. To zależy od fundamentów i zasad. I to dotyczy relacji zarówno małżeńskich, między małżonkami, jak też relacji rodzicielskich, rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, jak i też relacji w rodzeństwie. I to, czy rodzina da nam poczucie siły, czy nas ukształtuje, wychowa, da nam satysfakcję, dojrzałość, czy też zabierze nam siły, czas, napełni goryczą i poczuciem rozczarowania, to zależy od fundamentów i zasad. Od fundamentów, na których będziemy budować i od zasad, jakie będziemy stosować. Gdy czytamy Biblię, widzimy, że daje ona pewne ilustracje i informacje, również na temat życia rodzinnego. Pokazuje ludzi, którzy poradzili sobie świetnie, na przykład z wychowaniem dzieci, z życiem małżeńskim, jak i tych, którzy nie dali rady albo popełniali błędy, za które później musieli płacić wysoką cenę. I nieważne było, czy był to człowiek niskiego urodzenia, czy nawet król, czy nawet prorok, również oni podlegają tym samym prawom. Jeżeli nie stosują fundamentów i zasad, skutek będzie opłakany. Na początek chciałbym przekazać Wam trzy ważne myśli, wersety. Jeden ze Starego Testamentu i dwa z Nowego. Pierwsza myśl to jest Księga Jozułego, rozdział 24, wiersz 15.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 lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. To jest fundament, to jest decyzja głowy domu, głowy rodziny, Jozułego. On powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Bogu, Jachwę, Panu. To jest fundament, to jest Twoja decyzja, komu chcesz służyć, na kim chcesz budować swoje życie. Jeżeli to jest ten fundament, to możesz iść dalej. Księga Dziejów Apostolskich 16:31. To są słowa, które apostoł Paweł kieruje do stróża więziennego Filipi po cudownym uwolnieniu z tego więzienia, gdy przerażony strażnik pyta, co ma czynić, aby być zbawionym. I Paweł do niego, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Ty i twój dom. I kiedy Biblia, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, mówi o domu, to ma na myśli całą rodzinę, to nie jest tylko obiekt, w którym się mieszka. To jest cała moja rodzina, za którą jestem odpowiedzialny, na którą mam wpływ. Ten werset zawiera obietnica, więc jest fundament, którym jest decyzja służenia Bogu, budowania na Jego Słowie, mocne postanowienie. Jest obietnica, która mówi, że jeżeli uwierzymy, pójdziemy za Panem, cały dom, cała rodzina będzie zbawiona. I są też pewne zasady. Kolosan 3, 18-21. List do kolosan. 3 18 do 21. I to są zasady, które gdy się je zrozumie i stosuje, one działają. Ja je tylko przeczytam, nie będę dzisiaj komentować, ale na pewno wrócimy do nich w przyszłości, będziemy wracać. Żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadły, nie upadały na duchu. To są zasady. Fundamentem jest Twoja wola, decyzja, Słowo Boże, na którym chcesz polegać, iść za Bogiem. Są zasady, które możesz stosować i jest obietnica. I to dotyczy całego domu. Gdy czytamy o kryteriach powoływania liderów Kościoła, prezbiterów, biskupów, diakonów, czytamy o tym w listach do Tymoteusza, do Tytusa, to wśród tych kryteriów, które są wymienione, bardzo ważne, i istotne są standardy życia rodzinnego, są wysoko postawione. Słowa biskup mąż jednej żony, dzieci wychowywać, to samo dotyczy diakonów. Uporządkowane życie rodzinne jest podstawą efektywnej, dobrej służby. Paweł nawet zadaje pytanie, Retoryczne. Bo jeśli ktoś własnym domem nie potrafi zarządzać, jak, jakże może mieć na pieczy Kościół Boży? Gdy diabeł chce zniszczyć służbę w Kościele, bardzo często próbuje zniszczyć rodzinę. Kościół od pokoleń właściwie zawsze doświadczał tego i nasz Kościół również nie jest od tego wolny. Uderz pasterza, rozproszą się owce. Uderz w głowę rodziny, cała rodzina się rozsypie i wtedy służba również idzie w rozsypkę i w gruzy. Rodzina, która funkcjonuje w sposób biblijny, ona odzwierciedla Boży duchowy porządek. Więc to, co ustanowił Bóg, że jest mąż, żona, ojciec, matka, dzieci, to jest odzwierciedlenie pewnej duchowej rzeczywistości, porządku, który Bóg błogosławi. I może dlatego rodzina jest też tak atakowana i pod presją. W, wydaje nam się, że w tych czasach współcześnie, w czasach rewolucji kulturowej, seksualnej, obyczajowej, Rodzina jest o wiele bardziej atakowana niż 50, 100 lat temu czy 200. Niemoralność, zdrady, rozpadające się rodziny, przemoc było zawsze. Natomiast ostatnie kilkadziesiąt lat to jest pewna presja i atak na rodziny również poprzez świat mediów. Lansowanie pewnego stylu życia, o czym za chwilkę powiem. I na początku przedstawię pewne zagrożenia i złe postawy, które niszczą rodziny. to jest ważne, żebyśmy je dostrzegali i Rozumieli. Kochani, nie wyczerpię tematu jednym kazaniem. To, co dzisiaj mówię, jest raczej zasygnalizowaniem pewnego kierunku, w którym uważam, powinniśmy podążać, do którego powinniśmy wracać. Rodziny stanowią bardzo ważny element tego zboru. Rodziny, małżeństwa, małżeństwa czy też już mające dorosłe dzieci, czy też dzieci jeszcze wychowujące, są, mogę powiedzieć, w pewnym sensie jakby trzonem, siłą Kościoła. Oczywiście doceniam i dostrzegam również potencjał i znaczenie osób stanu wolnego. To nie jest tak, że jesteście mniej ważni, ale chodzi o pewne proporcje i wpływ, jaki mamy. Dzisiaj pewne przestrogi, pewne światło na złe zjawiska, ale zasadniczo chciałbym skupić się na przekazywaniu, odkrywaniu fundamentów i zasad. Czyli to, w jaki sposób chciałbym to przekazywać, to jest raczej gromadzenie materiału do budowania niż napawanie się strachem przed nieprzyjaciela. Nie chciałbym, aby nasze nauczanie opierało się na tym, jak jaki zły, straszny, groźny jest ten świat, brońmy się, uciekajmy, chowajmy, pilnujmy się. Myślę, że nie o to chodzi. Bóg daje nam wspaniały, silny budulec, z którego możemy budować nasze silne, mocne, zdrowe rodziny, silne, zdrowe małżeństwa. Trzeba się nad tym trochę potrudzić, popracować. I wtedy ten świat już nie będzie nam się wydawać tak bardzo nam zagrażający. Będziemy mieli coś do pokazania, coś dobrego, coś, co może być wzorem i zachętą dla ludzi na zewnątrz. I dzisiaj chciałbym przedstawić krótko trzy zagrożenia, powody, przez które rodziny są rozbijane. Nie są to jakieś wydumane powody, one dotyczą naszego kraju, naszego miasta również, naszego środowiska. I osobiście uważam, że są to najczęstsze problemy, które niszczą rodziny. Być może nie znam całej prawdy, czy też nie, nie ogarniam wszystkiego, być może można to uzupełniać, czy postawić w innej kolejności. Natomiast widzę te trzy problemy. Pierwszym problemem to są uzależnienia. Jak już powiedziałem, większość osób, która przychodzi na Wigilię na przykład, to są osoby, które straciły rodziny w wyniku uzależnień. Prawda? I często rozmawiamy z takimi ludźmi i mówią, straciłem wszystko przez picie. Miałem pracę, miałem rodzinę, miałem żonę, miałem dom, nie mam nic, dlatego że piłem. A więc uzależnienie. Przez picie, nadużywanie alkoholu, ci młodsi, chociaż już nie tylko ci młodsi, przez narkotyki, hazard. Czyli takie uzależnienia bardzo dotkliwe dla rodzin, od razu odczuwalne, bo są uzależnienia, które są mniej szkodliwe na ten moment nie są aż tak bardzo dotkliwe dla bliskich, ale te akurat są bardzo destrukcyjne i to bardzo szybko postępuje. Dlatego, że z powodu takich uzależnień jak picie, narkotyki, hazard, czy może jeszcze jakieś inne, jest tak, brak pieniędzy, kłótnie, przemoc, dochodzi do bujek, awantury, interwencje policji w nocy, brak bezpieczeństwa w domu, zestresowane dzieci, które później opuszczają się w nauce, nie są w stanie się skupić na tym, co powinny robić. Więc to jest bardzo destruktywne. A ponadto rozwija się u członków najbliższej rodziny zjawisko współuzależnienia. O tym mogliśmy słyszeć na naszych spotkaniach w cyklu Izaja 61. Co jeszcze bardziej pogłębia problem, ponieważ wciąga te osoby w ten cały mechanizm uzależnienia. I to już jest w ogóle... Cała rodzina choruje. Więc uzależnienie jest jedną z największych problemów społecznych w naszym kraju. Możemy widzieć to na co dzień. Wystarczy przejść się ulicami Kamiennej Góry i nie sposób nie spotkać osób, o których wiemy, czy widzimy z daleka, że to są osoby w głębokim uzależnieniu. Wystają po bramach, siedzą na ławkach. I to nie jest wcale jakieś osądzanie ich. Po prostu wiemy i widzimy, w jakim stanie są. Być może pamiętamy niektórych z przeszłości. Ja pamiętam niektórych silnych, zdrowych mężczyzn sprzed dwudziestu kilku lat, kiedy przyjechaliśmy do Kamiennej Góry. Dzisiaj albo niektóre z nich już w ogóle nie ma, a niektórzy wyglądają chociaż są w moim wieku, albo i młodsi, wyglądają na starych, zniszczonych dziadziusiów, którzy ledwo powóczą nogami. Więc jest to wielki problem, bardzo widoczny i trudny. Więc uzależnienia. Drugi problem to jest egoizm. Oczywiście egoizm dotyczy też uzależnień, bo człowiek uzależniony to jest stuprocentowy, procentowy egoista, żeby było jasne. On myśli głównie o sobie, o swojej, o swoich potrzebach, o swoich problemach i swoich nałogach. Ale egoizm jest zjawiskiem szerszym. Egoiści byli zawsze. Zawsze w historii byli ludzie, którzy mieli nastawienie egoistyczne, czyli skupiony na sobie. Ja jestem najważniejszy, co mnie inni obchodzą. Ale dzisiaj też egoiści dostają taką pewną solidną dawkę zachęty od różnego rodzaju pseudodoradców, i odważę się powiedzieć niektórych pseudopsychologów, chociaż oczywiście nie potępiam, czy nie mówię, że psychologia jest czymś, czymś złym, absolutnie, ale są tak zwani pseudo doradcy, pseudopsycholodzy głoszący, że Ty i Twoje potrzeby są najważniejsze, a w życiu chodzi tak naprawdę o samorealizację, osobisty rozwój, spełnianie się karierę i Twoją przyjemność. Są programy telewizyjne, poradniki, gazety mówią ich za głosem serca. No tak, tylko problem w tym, że serce nie zawsze jest dobrym doradcą. A nawet gorzej, serce jest często złym doradcą. Szczególnie, gdy jest to serce nieodrodzone, nieoczyszczone. Przodują w tym różni tak zwani celebryci gwiazdy. Nawet jeżeli mówią coś, co brzmi nieźle, inteligentnie, wystarczy popatrzeć na ich porażki małżeńskie i rodzicielskie. Zastrzegam, że nie wszyscy. Natomiast bardzo wielu z tych ludzi nie radzi sobie w swoim życiu osobistym, a traktowani są przez różnych ludzi jako... Autorytety od wszystkiego, również od życia rodzinnego. To jest przerażające, bo to naprawdę nie są dobre wzorce. O wiele częściej w telewizji możemy zobaczyć program na temat jakiejś patologicznej rodziny dysfunkcyjnej niż na temat normalnej, dobrej rodziny, prawda? Bo normalna, dobra rodzina to no, nic takiego ciekawego. No, żyją sobie nudnym życiem, a co to pokazać, nikt tego nie będzie chciał oglądać. A tutaj proszę, pijak znęca się nad żoną, dzieci uciekają w nocy, to jest dobry materiał. No tak, oczywiście, to jest to prawda, że takie rodziny są, natomiast myślę, że byłoby chyba czymś lepszym, gdybyśmy mogli więcej oglądać dobrych wzorców, po prostu. To jest moje zdanie. Mogę się mylić, możecie powiedzieć, że jestem staromodny. Zgadzam się, jestem. Więc egoizm, ja, moje potrzeby, rodziny są pełne egoistów, którzy myślą o sobie. I trzeci problem określiłbym jako również prezentowany w licznych mediach, ale dzisiaj się mediom obrywa, tak zwany wolny styl życia. Może nie jest to zawsze wprost, nie ma zachęty do tego wprost, ale przykłady wywierają wpływ. Są pewne kanały w telewizji, na przykład kanały muzyczne, bez nazw. Jakie włączysz, to właściwie wydaje ci się, że życie, szczególnie młodego człowieka, to jest jedna nieustająca impreza z muzyką i z napojami wyskokowymi. O której godzinie byś nie włączył, tam młodzi ciągle podskakują, tańczą. Są tacy radośni. Ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał trzy godziny czegoś takiego. Życie to nie jest nieustanna impreza. Życie to nie jest nieustanna muzyka i balowanie z przyjaciółmi. To się źle kończy. Nawet jeżeli na chwilę jest wesoło, jest cool, cena, jaką płaci się za taki styl życia, jest bardzo wysoka. Emocjonalne karły. Ludzie niezdolni do nawiązywania trwalszych związków nierozwinięta odpowiedzialność. Nie ma mowy o poświęceniu się dla kogoś. Dlaczego mam się poświęcać? Idę na następną imprezę. Dlaczego ja mam w domu być z dziećmi? Tam kumple na mnie czekają. W niektórych mediach widać to jako życie nieustanną imprezę bez skutków ubocznych. To jest tak jak reklama pewnych leków. Kiedy zjesz za dużo czegoś, to słyszysz, nie, jedz mniej, ale kup tą tabletkę i po sprawie, po problemie. zdęcia, wątroba, pff. Wszystko przestaje boleć. Wie, co chcesz, ale kup naszą tabletkę. Ona ochroni cię przed skutkami ubocznymi. Niestety nie. To nie jest prawda. Życie bez zobowiązań, bez wierności, bez poświęceń. Wolne związki, romanse na boku. Jasne, sam czytałem w niektórych poradnikach takich, nie wiem, do kogo adresowanych, do pań, panów. Tak z ciekawości zajrzałem. I ktoś pyta się jakiegoś terapeuty, doradcy, psychologa, który tam ma swoją rubrykę w gazecie. Czy to jest dobrą rzeczą, żebym miał romans na boku? Moje życie małżeńskie układa się tak nie najlepiej. No i ten doradca, psycholog pisuje. Oczywiście, Oczywiście, należy sprawdzić swoją wartość i atrakcyjność. No jak tak będziemy sprawdzać swoją wartość i atrakcyjność, to się dobrze nie skończy. Więc to jest trzeci problem. Taki lansowany, popularny, wolny styl życia. Bez odpowiedzialności, powtarzam, bez poświęcenia. Impreza bez skutków ubocznych. Tak więc uzależnienia, egoizm wolny styl życia. I to wypacza Boży bezpieczny porządek. Może wzorce są inne, ale one są bezpieczne. One rodzą dobre skutki, dobre plony. Dzieci wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa. Wiedzą, że mogą polegać na swoich rodzicach, dziadkach. Wiedzą, że jak tata coś obieca, to zrobi. Wiedzą, że mama kocha tatę, tata kocha mamę. Wiedzą, że zawsze mogą przyjść ze swoim problemem. To jest bardzo ważne, w jakiej atmosferze wyrastają nasze dzieci. Bo zły się wdaje trujący plon. Dzieci wyrastające w rodzinach powielają wzorce, jakie widzą. I jeżeli są to złe wzorce, statystyki są nieubłagane i mówią, że jeżeli dziewczynka wychowana została w domu alkoholików, to najczęściej na swojego przyszłego partnera, męża, wybiera również alkoholika. Nawet jeśli mówi, ja nigdy nie wyjdę za takiego człowieka, to to się dzieje później. Uważam, że jest to duchowe przekleństwo, duchowe obciążenie, jest to warownia szatańska. Jak wyjaśnić takie zjawisko? Przecież te osoby powinny jak najdalej uciekać, prawda? A jest paradoksalnie nielogicznie odwrotnie. Duchowe przekleństwo, duchowe związanie, nauczone, wpojone też pewne, wdrukowane wzorce i zachowania, reakcje. Często sen mówi, ja nigdy nie będę taki jak ojciec. Nie będę pił, bił mamy. Jak jest w rzeczywistości okazuje się tak samo. Ale również osoby wierzące, wychowane w kościele, zdarza się, że upadają. Dlatego, że samo przebywanie w kościele nie czyni nikogo bezpiecznym. To, że dzisiaj tu siedzisz, to dobrze, ale to nie czyni cię bezpiecznym. Bezpiecznym czyni cię stosowanie fundamentów i zasad. To daje naprawdę siłę, jest jak petarda w twoim życiu. Niektórzy nie, nie dochodzą nigdy do, do tych fundamentów i zasad, mimo że przez lata mogą być w kościele, niektórzy od nich odchodzą i skutek zawsze będzie taki sam. Upadek, osłabienie rodziny, upadek przez grzech. I dzisiaj chciałbym przeczytać jeszcze kilka wersetów na zakończenie tego rozważania. Wersety, które mówią o tym, że nauka Boża, nauka Słowa Bożego, nauka Bożych zasad ma odbywać się przede wszystkim i najpierw wcale nie w kościele, wcale nie na szkółce, na spotkaniach młodzieżowych, wcale nie, tam też, ale pierwsza edukacja odbierana jest w domu. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział dwunasty.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 Gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Synowie wasi. Dalej piąta księga Mojżeszowa. Z tej księgi przeczytamy kilka wersetów. Najpierw rozdział czwarty. Wiersze dziewiąty i dziesiąty. Piąta Mojżeszowa, cztery, wiersze dziewięć do dziesięć. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, ja by nie odstąpiło od Twojego serca po wszystkie dni Twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. O dniu, w którym stanąłeś na chorebie przed Panem Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Boży plan edukacji jest bardzo prosty ten podstawowy fundament to jest dom, to jest rodzina. To jest, rodzicu, twoja odpowiedzialność. Jeżeli masz dziecko, na które masz jeszcze wpływ, wychowujesz, to jest twoja odpowiedzialność, aby z twoich ust i z twojego postępowania mógł poznać Boże Słowo, Boże zasady, Boże prawa. Rodzice, to jest dobra wiadomość dla was, ale to jest też duża odpowiedzialność. Ta sama księga, rozdział 6. Wiersze 6 i 7. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. A więc praktycznie nieustanna edukacja, nieustanne wpływanie na dzieci. Oczywiście musimy pamiętać o zasadzie, że stosownie do tego, jak dziecko potrafi słuchać, abyśmy nie nakładali zbyt dużych ciężarów. Tak jak Jezus mówił do ludzi, tak jak stosownie do tego, jak potrafili słuchać. To jest bardzo ważna zasada w wychowaniu. Nie wolno wtłaczać dzieciom niepotrzebnej jakiejś encyklopedycznej wiedzy biblijnej, Kazać im uczyć się długich ustępów Pisma Świętego na pamięć, to nie przynosi dobrego rezultatu. No mamy pokazywać im miłość i uczyć pewnych ogólnych zasad. Dzieci mają to chwycić, zobaczyć, zobaczyć w nas. I Wtedy zatem pójdą. Owszem, pewne jakieś punkty muszą zostać w ich sercu i w pamięci. Ale nie chodzi o wykucie na blachę wiedzy. Rozumiemy to, tak? Chodzi o to, aby sercem to pojęły. Wiersze 20 i 21, ten sam rozdział. A gdy Twój syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan, Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu mocną ręką. To jest kolejny werset, kolejne miejsce mówiące o edukacji w domu. Dalej rozdział 11, wiersze 18 do 20. Rozdział 11, wiersze 18 do 20. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. Rodzina, dom to pierwsze miejsce edukacji i wpływu. Nie zrzucaj odpowiedzialności na szkołę, na kościół, na ciocie, na lidera. To jest twoja rodzicowa odpowiedzialność. A kościół może to wspaniale uzupełnić, i na zakończenie werset z Księgi Przypowieści Salomona, 1:8 skierowany już nie do rodzica, ale właśnie do dziecka. Księga Przypowieści Salomona, 1:8 Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. A to pouczenie ojca oparte było na prawie Bożym, na zakonie. Takie są Boże zasady. To nie jest tak, że ojciec czy matka sami, co, sami sobie coś mieli wymyśleć i wpajać to dzieciom, ale mieli być wdrożeni w Słowo Boże, w prawa Boże, w fundamenty i zasady i mieli dalej przekazywać to swoim dzieciom. A więc rodzinne święta kończymy rodzinnym akcentem. Życzę, abyśmy w naszych rodzinach byli mocni, w naszych relacjach małżeńskich byli mocni i zdrowi, abyśmy podobali się Panu. Amen.